O, ale to jest tylko część. To jest część poduszewna. A teraz jest część duchowa. Dokąd idę? Idę ponieważ jestem człowiekiem nieba, Hallelujah! Oto moja świadomość. Rozumiesz? I mówisz, o nie, ja powiem, to, ja to zrobię. Będziesz chciał się modyć o chorych, dusza twoja będzie mówiła? Przecież zobacz, ty w ogóle nie czujesz pocy, przecież to nie ma żadnej mocy Boga. Zobacz, jak ty się rano zachowałeś, nadarłeś się na żonę. Nakrzyczałeś na żonę, proszę ciebie, jeszcze ci się przekleństwo wyrwało, Ty cię teraz też o kolegę w pracy modlić, że ty żadnej mocy nie masz. Nic nie masz. Mocy nie ma w twojej duszy. Mocy nie ma w twoim ciele. Moc jest w twoim duchu. Musisz uznawać się za ducha pełnego mocy Boga. Nawet jeżeli rano miałeś zły czas i uległeś diabłu, jeśli ta dusza twoja upadła z rana, jeżeli się pokłóciłeś z trzoną, jeżeli byłeś nie dla dzieci, ale przychodzisz do pracy i już w drodze do pracy pokutowałeś, bo po chrześcijanie pokutują już w drodze do pracy. Namy to. I pokuta, wiecie, to jest pokuta, pokuta to nie jest nawet to, że cię ci przykro robi. Religia to będzie chciała, żeby cię ci przykro robiło. Nie, nie. Przecież to jest pokuta. Pokuta to jest zgodzenie się z Bogiem, że zrobiłeś źle, tak? I przyjęcie jego informacji, jak powinieneś robić teraz. To jest pokuta. Odwrócenie się od tego. Idziesz po prostu i nawet nie musi Ci się robić przykro, tylko Ty po prostu mówisz, Boże, sorki, kurczę. Dzięki za krew. I widzisz w pracy kolegę, który kuleje właśnie. I cała Twoja dusza mówi, pamiętasz, skąd przybyłeś? Tak? Pamiętam. Ale też wiem, dokąd idę. Podchodzisz mówisz, dzisiejsiu, Pozwól, że na Cię ręce do Cięduszka, przestanie bórać. Wiesz o co chodzi? Musisz zacząć tak funkcjonować. Musisz wiedzieć, kim Ty jesteś. Musisz przestać się babrać w tym miejscu, w którym Ciebie w ogóle nie ma. Ja w ogóle nie chodzę na wyprawę do duszy swojej. Wiecie, jaki tam jest bałagan. No. Na co mi tam chodzić? Bez Jezusa wycieczki po duszy to się mogą skończyć dramatem osobistym, tak zwaną depresją chrześcijańską, no. albo trudnym czasem łaski. Takimi rzeczami się wyprawy w duszę kończą. Potem trzeba brata czy siostrę uwarniać. Rozumiesz? Bo się wybrał na wycieczkę. W duszę. Rozumiesz? Psychoanalizę sobie zrobił. Posiedział sobie y, gdzieś tam i sobie pomyślał, ale ja jeszcze niedoskonały jestem, ile ja mam braków. Panie Jezu, pomóż mi, to jest najlepsze praw, abym bardziej kochał. Wiesz, że taka modlitwa to jest prosto do piekła. To się modlisz do piekła. Jak Ty prosisz, jak Ty prosisz, rozumiesz, o to, żebyś bardziej kochał, to się do Lucyfera modlisz. Bo Lucyfer chce, żebyś tak właśnie myślał. A wiesz, jaka jest prawda? Cała Boża miłość jest uznana w swoim sercu przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Gdzie jest cała miłość Boża? W Tobie! A więc możesz kochać najgorszego pytlaka na świecie który właśnie przed chwilą skrzywdził Ciebie i rodzinę Twoją. Amen. Jesteś w stanie Go przytulić i powiedzieć, kocham Cię. Amen. Twoja dusza może walczyć, Twój umysł może walczyć. Rozumiesz? Ale Ty też kocham Cię człowieku, chcę dla Ciebie dobrze. Zależy mi na Tobie, zależy mi na Tobie. Nie ma we mnie żadnego żalu ani żadnej zgryzoty. Jestem duchem, duch nie ma płci. Duch nigdy nie śpi, duch się nie wkurza, duch jest potężny, bo to jest Bóg w Tobie. Amen. Bóg w Tobie. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Niech Chrystus w niebie. Nadzieja chwały. Chrystus we mnie. Jestem nadzieją dla narodów. Jesteś nadzieją dla narodów. Jesteś nadzieją dla ludzi. Jesteś chodzącą mocą Boga. Jesteś jak elektrownia atomowa. Rozumiesz? Jak elektrownia atomowa. Taka jest prawda o Tobie, przyjacielu, który narodziłeś się z Bożego Ducha. Jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Taka jest prawda o Tobie. Ty nie jesteś duszą. Musisz mieć samą świadomość. Musisz być świadomy, skąd przyszedłeś. Ale musisz wiedzieć, dokąd idziesz. To jest sama Ewangelia Jana, 8 rozdział, 18 werset. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o sobie. Kiedy ojciec zaczyna świadczyć o tobie? Kiedy sam zacząłeś świadczyć o sobie. Nigdy ojciec nie zaczyna świadczyć o kimś, kto sam najpierw nie zaczął świadczyć o sobie. Prosto jak trud. to jest Biblia. Bóg nie uwalnia swojej mocy w życie ludzi, którzy nie mają samoświadomości. Jest to dla Boga nie… powiem tak, jak jest człowiek pod, w procesie budowania tej samoświadomości, już Bóg pracuje, już to się uwalnia, ale to się uwalnia, wprost proporcjonalnie. Krótko powiedziawszy, im większa Twoja samoświadomość, tym mocniejsze działanie Boga przez Ciebie. Rozumiecie o co tu chodzi? Wprost proporcjonalnie, bo to matematyk jest. U Niego tak wszystko jest poukładane. U Niego zawsze 2 razy 2 jest 4. Ale i teraz On potrzebuje pewnego gruntu, pewnego rozwinięcia, pewnej płaszczyzny, żeby móc działać. Ludzie siedzą na tyłkach, uważają siebie, że są duszami. Rozumiesz? Cieszą się w ogóle, że idą do nieba. Przez 20 lat się cieszą. Halleluja! Ile do niej piosenki też śpiewają takie. Są takie kościoły, to się wszyscy cieszą ciągle, że idą do nieba. Przychodzą na dziesiątą i cieszą się, proszę ciebie, do 12, że idą do nieba. Potem wracają, w ciebie, i żyją w piekle. I potem jest znowu nie dzielają nie znowu się cieszą, że idą do nieba. Ja mówię, o Boże, kochanie, to jest psychiatryczny. To nie tak? Ty po prostu idziesz do nieba. Rozumiesz? Idziesz. Zapomnij już o tym. Przestań myśleć o rzeczach oczywistych. Rozumiesz? Przestań myśleć o rzeczach oczywistych. Po prostu idziesz do nieba, hallelujah. Jak ja bym się w ogóle myślał o tym, że idę do nieba, to nie wiem, że to by było. Przeżyję tu na ziemi. Ja mam tutaj coś do zrobienia, na tej ziemi. Ja tu mam być tutaj szczęśliwy, na tej ziemi. Ja nie będę szczęśliwy. Rozumiesz? To, to, nie, to nie tak, przyjaciele. Kiedy ty zaczynasz mieć samą świadomość, kiedy zaczynasz świadczyć o sobie, kiedy zaczynasz prawidłowo uznawać siebie, kiedy zaczynasz mówić w ten sposób, jak jest naprawdę, to wtedy Ojciec uwalnia swoją. Bo ma prosty kanał przepływu. A ludzie siedzą, grzech. Grzech. dzieje jest tak ciągle o tym grzechu. Ja mówię, to są strasznie ciężko tym ludziom. Znacznie nie muszą myśleć o grzechu. Wiecie, że to, co się rozważa, to się czci? Wiecie o tym? Że to, co rozważasz, to czcisz? Jeżeli Ty rozmyślasz nad czymś, ustawicznie, to znaczy, to czcisz. To jest Twój bałwan. Takiego bałwana, że myślisz ciągle o tym. Jak ja bym myślał ciągle, że jestem grzeszny, za słaby, za miękki, za głupi, za łysy i tak dalej, i tak no dalej. Słuchajcie, są tak różne głupoty, że jestem w takim jednym kościele, i tam jest taki gruby pastor, bardzo gruby człowiek. Piotr do mnie mówi tak, bardzo, tak, ty masz pojęcie, że jak ja dostaję wizję, żeby założyć kościół, to byli tutaj tacy ludzie, tacy liderzy, pastorzy, mówili, ty za gruby jesteś na pastora. Ja mówię, ty żartujesz sobie ze mną. Nie, Niech ci tak nie powiedział. Nikt to ma E, czynne trzy czwarte mózgu, nie powiedź drugiego człowieka, ale jesteś tak gruby dla pastora. On mówi, Bóg mi świadkiem człowieku. On mówi, Ty jesteś za gruby, Ciebie nikt nie będzie szanował. Zobacz jak Ty chodzisz, taki powolny jesteś, wie. Tak go zachęcali, żeby gościół dlałożył tym. Rozumiesz o co chodzi? On mówi, jak ja bym się zastanawiał, że jestem gruby, rozumiesz, to byśmy dzisiaj nie mieli tego, co my mamy. Głuki, tak, ten jest za mądry, tak, ten jest za łatwy, a ten jest za brzydki. Diabeł zawsze coś ci znajdzie. On jest a zawodowcem od, od wynajdowania różnego rodzaju markamentów Twojej duszy, bo on to duszy znalazł skroć. Ale ducha Twojego to nie zna. On w ogóle nie wie różnych rzeczy z Twojego ducha, bo on tam nie ma wglądu nawet przez dziurkę od klucza. A duszę to zna, bo ta dusza mu służyła tyle lat. Ciało twoje zna człowieku bardzo dobrze, każdy twój gęb zna. I dlatego przychodzi do duszy i do ciała. I on chce, żebyś ty przebudował swoją świadomość i żebyś uznał się za duszę lub ciało. Kiedy ty się uznasz za duszę lub ciało, to on mówi, to ja się rozgorzę. Proszę bardzo, już się trochę znamy. Ale ducha nie zna. I kiedy on ustawiście słyszy, a pamiętaj, życie i śmierć z mocy języka, kiedy on słyszy, że ty uwalniasz całą świadomość, to on mówi: oho, ho, ho, niebezpieczny gość. Oczywiście on cię zaatakuje. On cię zaatakuje, tak? Ale on się zderzy z Bogiem. Hallelujah. Hallelujah. bo Ty będziesz stał w duchu. I On do, do Twojego życia przyjdzie, przyjdzie jako choroba, jako coś innego On ustanie i, i będzie można, A Ty wtedy powiesz że z ducha. A czy Ty widziałeś śmierdzielu, żeby się Jezus rozchorował kiedyś? A widziałeś takie co? No, no, no nie wiem, no, ale przecież Ty to nie Jezus. O, mylisz się! Mylisz się! Jestem Chrystusowcem! Jestem jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Nie możesz mnie tknąć. Nie możesz mnie tknąć. A dusza, a ciało? dusza i ciało są moją własnością. A to co innego i on musi odejść. On musi odejść. Musi Ale musisz się uważać za człowieka, który jest odrodzonym duchem. Musisz się uważać za zwycięzcę. Musisz się uważać za wojownika. Musisz się uważać za zmartwychwstałego! Ty wiesz, że zmartwychwstałego nie rusza nic, bo już raz umarł? Nie można drugi raz zabić tego, co stało Zrozum zrozumie, bo to coś już ma inną konstrukcję. Jednocześnie przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem to normalnie mógł się oprzeć o ścianę. I nie wpadał. Ale po swoim zmartwychwstaniu to wszedł przez zamknięte drzwi. W ciele! Co to za ciało? Bóg jedyny wie. Bóg nie wie, jak On w ciele przechodzi przez ściany. Ja nie wiem, ale wiem, że to już było coś innego. To była inna konstrukcja. To było coś chwalebnego. Nawet powiedział tym dziewczynom, co tam przyszły do tej mogiły. Powiedziałem, nie dotykajcie mnie na razie. Ja nie wiem, dlaczego miały Go nie dotykać. Rozumiesz, teolodzy tam sobie burza mózgów na ten temat. Ja mówię, nie wiem, ale przy, mam, mam pewne przypuszczenia. To nie była konstrukcja już z tego świata. To było coś takiego, to było ciało. Dalej normalne ciało. Bo to ciało jadło. Widzimy Jezusa, który sobie tam rybę je nad tym i mu nic nie wypada. Czyli to jest normalne ciało, normalne rzeczy ma. Żołądek, nerki, trzustkie, dwunastnice, wszystko ma. Rozumiesz? Z drugiej zaś strony jest to chwalebne ciało, tak, które może wejść przez zamknięte drzwi. A więc, kiedy ty uważasz siebie za zmartwychwstałego, to, te, to ta świadomość zmartwychwstania z twojego ducha emanuje na całą twoją psychikę i całe twoje ciało. I diabeł przychodzi i zderza się z żywym Bogiem znowu. I mówi, o, co to? Fapno. Uściwione. Jestem nowym człowiekiem. Jestem nowym człowiekiem jestem jak Bóg z wyjątkiem bóstwa jestem kimś ważnym pieczęć Boża jest na mnie kiedy idę, idzie Bóg kiedy kłoszę, mówi Pan kiedy kładę ręce, są to ręce Chrystusa kiedy mówię do demonów, to mówię Wielki Jachwe. kiedy wołam aniołów to wołaj Bóg kiedy uważam Słowo to on tworzy. Mhm. Rozumiesz? Oto Ty. Nowy człowiek. Nowy człowiek. Wrzeliście historię o ry Rychadzie Wolgach przed do sklepu. przed <kli> do sklepu. A ta sklepikarka mówi, ale Pan ma piękne oczy. A on mówi, po wymieniszka Chrystus, proszę Panią. I tak wtedy wygląda czasami. <kli> Ona się cofnęła. On mówi, chcę też tak Pani mieć. <kli> My musimy w ten sposób myśleć. My musimy w ten sposób rozumować. My musimy przestać patrzeć na siebie jako na starych ludzi. Musimy mieć samą świadomość. Głęboką, Bożą samą świadomość. W tej samej na 9 rozdziale, 21 wersecie. Jest napisane tak. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Znamy historię człowieka. Człowiek zostaje uzdrowiony ze ślepoty przez Jezusa. I teraz palecusze pytają jego rodziców o co chodzi w tym temacie. Bo on po prostu im powiedział, on im powiedział, ciekawe w toku, piękne też. Oni przychodzą i mówią tak, a ten kto cię uzdrowił, to z Boga to zrobił, czy nie z Boga? Mówi, czy to z Boga, czy nie z Boga? Tego nie wiem, niej, nie wiem, nie, nie, nie, nie widziałem, a widzę i proszę. To był piękny! Człowieku rychł pokorzy momentalnie. Wiecie to, co to było? Boży duch! Ja nie wiem, czy to jest z Boga czy nie z Boga. Ludzie pytają, a skąd nie wiesz, co tam ten Ceroński tam robi? Z Boga to? Ja mówię, nie wiem, czy z Boga, czy nie z Boga. Wiem, czy pokinę kręgu zupa nie ma. Oh yeah. wiesz, co ja nie wiem czy nie wiem czy to z Boga. Czy nie z Boga? Nie wiem, czy to jest Boga, czy nie boga. Ja mówią, jakim sposobem teraz widzi? Rodziców się tam bo się z nim dogadać nie mogli. Albo kto otworzył oczy jego? Tak, nie wie, Jest dorosły. Pytajcie go, niech sam wam Samo Samoświadomość, przyjaciele, to jest miejsce wzrostu i rozwoju w duchu. Do momentu, dopiero samoświadomości świadomości człowiek staje się dojrzały. Do momentu, kiedy my nie mamy samoświadomości w duchu, to my jesteśmy dziećmi. Dzieci chodzą. Uuu. Dzieci. Dzieci są kochane, dzieci są wspaniałe. Kocham To jest Debeścia w ogóle pierwsze rzecz. Ale ona, wiecie, jakie ona ma sprawy. Ona ma takie sprawy, że wstajecie rano. Ja mówię, starczył, wstawa, jedziemy do Łodzi. A staje, podrad mnie, pod koszulką. To dziecko jest, chce, żeby go drapać pod koszulką. Wiesz, kto to, to, to jest e, dziecko Boże? Dzieci są, są trzy rodzaje e, jak Trzy razy do, dojrzewam, są dzieci, młodzieńcy i są dorośli. Tak? I dziecko to jest takie, które przychodzi do Boga i mówi, mnie, pod koszulką. Tajem". Ciarki mnie przeszły teraz. Mm. Przed takim miejscem... Mm, ciarki przeszły... Mm, tak chodzi. Dziecko! Kochane dziecko, tak? Ale to dziecko nic nie zdziała. Mono ono chodzi ciarek szukać. Tylko ciarek. ten poczuł. Panie, gdy poczuć, to mm. No Ja byłem wychodzić, ja cię pocałuję, by cię Nie. Jest, już jest taki, to się wyrywa. lata. I ale dorosły to jest taki, że wie kim jest. Rozumiesz? I wiecie kogo się szatan boi? On musi, on jest zła, ale jest zdeptany przez każde dziecko Boże. Najmniejszego malucha w duchu. Rozumiesz? Tylko, że on jest fachowcem w kłamstwie. Bo dopiero dorośli są w stanie wykorzystać swoją moc, którą mają. Dorośli chrześcijanie, ten kraj potrzebuje dorosłych chrześcijan. Dorosłych, bo tylko dorosłe życie kładzie. Dorosły życie kładzie, dziecko nie kładzie życia. Dziecko chce mieć ciarki. Dziecko chce, żeby mu było dobrze. A dorosły mówi tak, dobrze to ja mam, primo, tak? A sekundo idę na wojnę. Tak mówi dorosły i bierze swój miecz i idzie rżnąć przeciwnika, tak robi dorosły, bo dorosły wie, kim jest, wie, kim jest. świadomość jest potężną rzeczą przyjacielu. Nie będziemy mieli przebudzenia bez samoświadomości Kościoła. Nie będziemy mieli przebudzenia, jeżeli ludzie nie zrozumieją prostych rzeczy. Trzeba będzie ich zawsze uczyć. Cały się się ich uczy, że oni nic nie wiedzą. Robimy w miastach takie szkoły roczne. Ja mówię tak, po roku czasu, jak będziecie uważnie słuchać, zrobię z was tytanów wiary. Rozniesiecie ten region. Po roku czasu przemontuję wam głowy. Przemontuję, dajcie sobie przemontować głowy przez. Chrystus jest we mnie, wiem, co robię. Umiem przestawiać ludziom klocki w głowach. Jestem w tym zawodowcem, bo Bóg jest we mnie. On mi mówi, co mam robić, a ja to robię. Pozwólcie się przebudować. A zobaczcie, co się stanie. Rok, rok, nie 20 lat. Rozumiesz? Ja nie chcę non stop dwudziestoletnich w paru ludzi uwalniać od demonów. Bo to nie jest przebudzenie. Przebudzenie jest wtedy, kiedy ludzie są samoświadomi. Mają świadomość kim są, dokąd idą. Rozumiesz? Mają świadomość mocy Boga w sobie. I to jest dla nas wszystkich dostępne, przyjaciele. My musimy tylko po to sięgnąć. My musimy wziąć tą Biblię i zacząć ją czytać jak Bóg przykazał. Jak Bóg przykazał. Przestańmy czytać sami Biblię. Zacznijmy z Duchem Świętym ją czytać. Kocham Jezusa! Oni przynosili Mu Biblię te pergaminy Starego Testamentu i mówi tak, zobacz, mówi, napisano! Ale to mówi, a ja Wam powiadam. Amen! To jest mistrzostwo świata. Religia ja będzie krzyczała, napisano! A ty powiesz, a ja Ci powiadam. Bo pewnie jest autor tej Biblii. To co Ty mówisz, że lepiej czytasz? Oczywiście, że lepiej czytam od Ciebie. Oczywiście, że lepiej rozumiem od Ciebie tę Biblię. Oczywiście! Ty mówię, udowodnię. mówię, okej, okay? kładziemy swój owoc. Ty swój, ja swój. A to ja. Połóżmy owoc. Ludzie mówią, Ty zwiedziony jesteś. Ja mówię, połóż swój owoc prawości, ja położę swój owoc zwiedzenia. Przez ostatnie dwa lata dotarliśmy z do 26 tysięcy ludzi. Przyprowadziliśmy do Jezusa blisko 700 osób. Uzdrowionych i uwolnionych nie jesteśmy w stanie zliczyć. Założyliśmy już pięć kościołów przez Mówię, połóż te mój głos. Osobiste szczęście. Jesteśmy szczęśliwi, radośni, pełni zadowolenia, mamy pieniądze, jesteśmy zdrowi. Pasuje, Połóż te moje Płacz. Kocham ludzi. Kocham ludzi! Kocham nawet wrogów moich, a Ty, przyjacielu, nawet mnie nie lubisz. Bo już w swoim sercu nie osądzasz, i mówisz, że jestem pyszny. I będziesz się musiał przed, z tego tłumaczyć Bogu. Bo nawet Hitlera powinieneś kochać. Stalina, Gaddafiego, wszystkich pokoleń. Rozumiesz? A więc połóżmy owoc. Połóżmy owoce. Bo po owocu się poznaje. Sukces się poznaje po owocu. Rozumiesz? I tu nie mówimy o manifestacji darów duchowych, bo ja nie mówię o tym, zupełnie, Bo manifestacja darów duchowych to może być przez szumowiny nawet. Rozumiesz? Nie po tym, że się prorokuje, nie po tym, że się mówi innymi językami, nie po tym, że się uzdrawia. Rozumiem, ale po tym, jak jest poszerzone Królestwo Boże i jak jest poziom Twojego osobistego szczęścia. To jest owoc. Owoc, owoc, owoc, owoc. Nie gadamina. Dlatego też, jeżeli Ty zaczniesz głęboko szukać w Biblii z Duchem Świętym, to On Ci objawi Twoją świadomość. Twoją samą świadomość. On Ci pokaże, kim jesteś w Chrystusie. On Ci pokaże, co do Ciebie należy w Chrystusie. On Ci pokaże też, że to nie jest kwestia Twojej duszy i ciała. On Ci pokaże, że na to nie można zapracować. On Ci pokaże głębie łaski, potęgę miłości. On Ci to wszystko pokaże, bo On tego chce dla nas. On tego chce dla nas. On tego chce dla nas. Będziesz nie tylko płakał za każdym człowiekiem, którego zobaczysz na ulicy, rozumiesz? Ale najdrobniejszy element grzechu w Twojej duszy Cię będzie tak wkurzał, rozumiesz, że nie będziesz w stanie z tym żyć 15 sekund. Rozumiesz? Nie będziesz mógł chodzić z grzechem, nie będziesz mógł, po, po w ogóle będziesz, rozumiesz, tak jak, wiesz, ja się przepocę, fajna koszula, ale się przepłocuję, ja od razu do prania wrzucam, ja nie chodzę, dwa dni w przepoconej koszuli. absolutnie, bo ja będę śmierci, tak samo jest z duszą moja się pojawia jakiś grzech, ohoho, o, o, o, trzeba do prania, krew Chrystusa, heja, lecimy z to tak. wypielacz to, że Ciebie że Ciebie całe wszystkie płyny, jakie tam ja znam, rozumiesz? Żeby tylko wyczyścić, bo ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Gdzie się pojawia chciwość, o trzeba odciąć. Gdzie się pojawia łabotwarstwo, trzeba odciąć. O, nie lubię go czas trzeba odciąć. Rozumiesz? Cokolwiek, cokolwiek. Jest brzydkie, nieładne, trzeba odciąć, bo nie możesz w pełni samoświadomości chodzić w przepotonej duszy nawet już. Kochasz ludzi. Zaczyna ci być dobrze. Proszę Cię, uświadom sobie, kim jesteś. Wejdź to jako priorytet rozwoju. Nie rozważaj tego, co chore. Zacznij się przyglądać na to, co zdrowe. Zaczną płynąć w objawienia. zaczną płynąć wizje, przyjdzie nowe zrozumienie słowa. Kochani, podziękujmy Bogu wstaniu, proszę. Hallelujah. Choć dziękujemy Ci za ten wielki przywilej, że mogliśmy przyjmować Twoje słowo i Twoje rzeczy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że ona pracuje z nas. Ojcze, dziękujemy Tobie, że my jesteśmy dobrą że my nie jesteśmy ziemią, która nie wyda obozu z tego słowa. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że my wydamy stółkrotny plony. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że nic nie wypali tego słowa że nic w nas nie zadławi tego słowa, że nic nie wykradnie tego słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa, że nie uschnie Ojcze to. W imieniu Jezusa, duchu Żywego Boga, manifestuj się teraz w nas. Przenikaj teraz w nas, duchu Żywego Boga, przenikaj w nas. Niech Twoja woda w tej chwili płynie. Niech to się napadnie Ojcze. W imieniu Jezusa ogłaszamy ochronę krwi Jezusa nad naszymi umysłami, nad naszymi duszami. Ogłaszamy, że nic z tego nam nie ucieknie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, kto z was potrzebuje uzdrowienia? Kto za...